W chwili wystąpienia naszego na widownię dziejową mieli Czesi jako bliżsi zachodu przewagę cywilizacyjną nad nami. Byliśmy też ich uczniami, czego ślady pozostały w naszym języku. Myśmy wszakże wyrośli na potężniejsze państwo, rozrośli się w większy naród i większą odegrali rolę dziejową. Przez długi czas walczyliśmy. Bywaliśmy my w Pradze, a Czesi w Krakowie. Dopóki Czechy nie wsiąkły w cesarstwo A my przez Unię z Litwą Nie staliśmy się wielkim mocarstwem Dalsze losy były dla nas nieszczęśliwe A dla nich fatalne Myśmy stracili swe państwo Oni zgubili swoje oblicze jako naród I nam i im zagładę niosła Niemczyzna Poczucie tego sprawiało, że odrodzenie czeskie w XIX wieku zaczęło się w atmosferze przyjaźni do Polski. Ale Polska nie była potęgą i Polska w XIX wieku popełniała wielkie błędy. Szła do własnej zguby. Oczy Czechów szukające oparcia przeciw Niemczyźnie znalazły je w Rosji. Rząd Rosji jedną ręką ściskał dłoń pruską, a drugą niósł Czechom i innym pobratymcom ideę słowiańską w postaci panslawizmu, który był ideą zjednoczenia Słowian pod panowaniem rosyjskim, pod rządami autokratycznymi i w prawosławiu. Dla Czechów w ich pierwszym stadium odrodzenia, w którym świadomość słowiańska była silniejsza od czeskiej, i w którym czuli potrzebę potężnej opieki słowiańskiej z zewnątrz. I taka idea była dobra. A gdy rządowi rosyjskiemu w jego planach zawadzał naród słowiański z silną indywidualnością, z bogatą własną cywilizacją, gdy narzucił on jako artykuł wiary słowiańskiej nienawiść do zlatynizowanej Polski, Czesi i ten artykuł, co prawda bez entuzjazmu, przyjęli I w atmosferze panslawizmu odradzał się w nich prastary duch rywalizacji w stosunku do Polski. Wkrótce przyszły różnice polityczne z Polakami w parlamencie austriackim. Interesy ekonomiczne, dla których Czesi łączyli się z Niemcami austriackimi w celu wyzyskiwania Galicji. Wreszcie walka narodowa polsko-czeska w zachodniej części księstwa cieszyńskiego ale przyszedł też rozwój świadomości narodowej czeskiej. Aspiracje do niezależnego, własnego bytu narodowego. Ambicja odegrania roli jako Czesi, a nie jako Słowianie tylko. Wtedy wszechrosyjski panslawizm przestał do nich przemawiać. I wtedy lepiej zaczęli rozumieć Polskę. A że w tej Polsce, pomimo wszystko, były dla nich szczere sympatie, że ta Polska walczyła tak jak oni przeciw Niemczyźnie. Że zrozumieli, iż zagłada Polski byłaby ich zagładą. Więc stosunek ich do Polski zaczął się zmieniać. I możliwy stał się neoslawizm oraz przyjacielskie wycieczki Czechów do Warszawy i Polaków do Pragi. Jednakże duch rywalizacji w stosunku do Polski, podsycany sporem narodowym cieszyńskim, pozostał i wystąpił wcale silnie podczas Wielkiej Wojny Nie można powiedzieć, żeby nasze dążenia w tej wojnie miały ze sobą bezwzględne sympatie kierowników polityki czeskiej Sami, dążąc do niepodległości, wiele nie podzielali naszego do niej dążenia w okresie, kiedy dawna Rosja jeszcze istniała Zajmowali raczej stanowisko rosyjskie i planowali swój związek polityczny i gospodarczy z Rosją ponad naszymi głowami. Po rewolucji rosyjskiej, kiedy niepodległości Polski już nie można było kwestionować, wcale nie popierali naszych dążeń terytorialnych. Pragnęli Polski małej, ściśle etnograficznej, żeby nie przewyższała ich potęgą państwową i żeby mogli mieć granice bezpośrednio z Rosją. Stanowisko etnograficzne nie przeszkadzało im dążyć do zabrania etnograficznie polskiego Cieszyna. Dla ludzi małych, nie szerzej spojrzeć na położenie Polski, ani dalej sięgnąć okiem w przyszłość, jakiż to niewątpliwy powód do zwalczania Czechów na każdym kroku, do przeszkadzania im w urzeczywistnieniu wszystkich ich planów narodowych. Sprawa czeska wszakże w naszych oczach to nie była sprawa stosunku polityków czeskich do nas, ani nawet stosunku dzisiejszego pokolenia Czechów do dzisiejszego pokolenia Polaków. Tu się budowało przyszłość na całe pokolenia i trzeba było zważać, jakie Czechy narodowi polskiemu będą nie tylko dziś, ale jutro i pojutrze potrzebne. Nawet mi do głowy nie przychodziło, ażeby formułując i przeprowadzając nasz program w kwestii czeskiej, w jakiejkolwiek mierze kierować się tym, jakie w naszej sprawie stanowisko zajmują Czesi. Nie mogę powiedzieć, żeby to ich stanowisko mnie nie obchodziło. Ono mi pomagało lub przeszkadzało, ale nie wpływało na moje postępowanie w kwestii czeskiej. Tu nie można było myśleć kategoriami wiedeńskimi, jak gdyby chodziło o interesy narodowości w Radzie Państwa reprezentowanych. Tu się robiło kawał historii i trzeba było myśleć, że tak powiem, stuleciami. Ktokolwiek widział mapę językową Europy, musiał zauważyć, że granica Niemczyzny od wschodu i południa Idzie linią bardzo krętą. W trzech punktach z obszaru niemieckiego wysuwają się w głąb ziem obcych długie macki czy ramiona. Jedno z tych ramion, przerwane co prawda w środku, posuwa się po brzegu bałtyckim w kierunku królewiec Kłajpeda. Drugie wyciąga się na południowy wschód w kierunku Legnica-Wrocław, trzecie wreszcie odchodzi od zachodniej połowy obszaru niemieckiego na południe w kierunku wiedeń graz Między pierwszym a drugim z tych ramion znajduje się połowa obszaru językowego polskiego, a między drugim a trzecim cały obszar językowy czeski. Położenie Polski jest pomyślniejsze, gdyż ramiona niemieckie obejmują tylko połowę jej obszaru językowego, a nadto jedno z nich nie jest ciągłe. Przecięte jest polskim pomorzem. Położenie Czech jest niesłychanie niebezpieczne. Tym niebezpieczniejsze, że geograficzna i polityczna ich granica od głównego obszaru niemieckiego – góry czeskie – Przestała być granicą językową. Niemczyzna przelała się przez góry i obsiadła szeroko ich zbocza po stronie czeskiej. Nadto na południu Czechy mają poważnego wroga w Węgrzech, które w ostatniej połowie stulecia stały się najwierniejszym sojusznikiem Niemiec. Dla nas niebezpieczeństwo Zalewu Niemieckiego grożące Czechom nie mogło być nigdy obojętne. Dopóki ramię śląskie Niemczyzny Legnica-Wrocław ma po drugiej stronie niezniemczony obszar czeski, dopóty siła jego jest względna i nacisk Niemczyzny na nas stąd idący nie może posiadać zbytniego impetu. Dzięki temu w znacznej mierze nasza najdalej na zachód wysunięta ziemia poznańskie oparła się zalewowi niemieckiemu. Inne byłoby nasze położenie, gdyby naród czeski znikł z powierzchni Europy, gdyby jego ziemia stała się niemiecką. Trzeba to sobie wyraźnie powiedzieć, że odrodzenie narodowe Czech umożliwiło odbudowanie Polski w tych granicach na zachodzie, które dziś posiadamy. Dodam, że bez porównania większe znaczenie dla Czech ma istnienie Polski. Gdybyśmy się byli nie utrzymali na zachodzie, Czesi nie mogliby istnieć jako naród, staliby się słowiańską wyspą w Morzu Niemieckim, jak Serbowie Łórzyccy. Rzeczą Czechów jest rozumieć, co znaczy dla nich Polska, ale naszą rzeczą jest rozumieć, co znaczą dla nas Czechy? Jeżeli składają oni dowody, że nie rozumieją swego położenia, to przecież z tego nie może wynikać, żebyśmy my zamykali oczy na swoje. W naszym interesie leży, żeby Czechy istniały, żeby były możliwie silne, byle nie naszym kosztem żeby wytworzyły jak najpewniejszą zaporę przeciw posuwaniu się Niemczyzny na południe. Jesteśmy o wiele większym od nich narodem, mamy o wiele większe widoki jako państwo i brak szerszej myśli u nas byłby o wiele większym grzechem. Tylko mali Polacy, którzy dotychczas nie rozumieją, co to jest Polska mogą pchać do nieustannej kłótni z Czechami. Nie mówię o agentach niemieckich, bo ci mają całkiem wyraźne w tym względzie zadanie. Tak na rzeczy patrząc, uznaliśmy od początku wojny za swój obowiązek Polski popierać całą siłą wszystkie aspiracje terytorialne czeskie, z wyjątkiem do ziem, które są nasze. Pozostawaliśmy w jak najprzyjaźniejszych stosunkach z kierownikami polityki czeskiej, co nie było trudne przy wielkich ich osobistych zaletach. Walczyliśmy o żądania czeskie nieomal tak jak o polskie. A solidarność z Czechami, którą na każdym kroku manifestowaliśmy, ogromnie wzmacniała stanowisko i nasze, i Czechów w zachodnim świecie politycznym, któremu ciągle kładziono w uszy że narody w środkowej Europie tylko gryźć się między sobą umieją. Ziemie czeskie w Austrii to były Czechy, Morawy i połowa Śląska Austriackiego ciągnąca się wzdłuż granicy pruskiej Księstwo Opawskie. Czesi wprawdzie zaliczali do swych ziem cały Śląsk Austriacki, ale druga jego połowa, Księstwo Cieszyńskie, to ziemia polska. Tylko zachodni skrawek cieszyńskiego ma ludność czeską. Przeciw naporowi Niemczyzny od północy te ziemie stanowiły mur zbyt cienki. Trzeba go było pogrubić przez włączenie do państwa czeskiego słowaczczyzny Jeżeliśmy postanowili do tego dążyć, popierać program czesko -słowacki, to nie tylko dlatego, że to był program Czechów, ale także i to przede wszystkim dlatego żeśmy go uważali za zbawienny. Gdyby Czesi o tym nie myśleli, sam bym ich do tego namawiał. Są u nas ludzie, którzy powiadają, że przecież Słowacy są równie bliscy językowo nam jak Czechom, że są nawet bliżsi i że z chwilą, gdy rozbiór Węgier został postanowiony, my moglibyśmy aspirować do Słowacczyzny. Ludzie ci zapominają o wielu rzeczach, a przede wszystkim o Istnieniu karpat. Gdyby Słowacy siedzieli na północ od Karpat, od tysiąca lat już by nie byli słowakami, jeno częścią narodu polskiego, ale że siedzieli poza geograficzną granicą Polski, więc historia ich związała z Czechami i Węgrami. Słowaczczyzna może należeć albo do Węgier, albo do Czech. Do Węgier dlatego, że Słowacy. Przez wieki pozostawali pod ich panowaniem. A do Czech, że są szczepem im blisko pokrewnym. Że już w bardzo dawnych czasach łączyły ich z Czechami węzły polityczne i cywilizacyjne. Że w ostatniej dobie w swej walce przeciw madziaryzmowi znajdowali w Czechach oparcie moralne i kulturalne. Że wreszcie znaczna część Słowaków do tego połączenia z Czechami dążyła i dla niego pracowała. Gdyby nawet Słowacy chcieli należeć do Polski, gdyby nam Słowaczczyznę ofiarowano, to nie wiem, czy by nam się ten dar opłacił. Czy warto byłoby dla niego tracić granicę karpacką, jedyną dobrą granicę lądową, jaką posiadamy? Prawda, że dziś istnieje na słowacczyźnie dość silna opozycja przeciw Czechom, jest to wszakże raczej opozycja przeciw metodom czeskim. Czesi nie zawsze postępują taktownie no i nie mają miękkiej ręki. Niepodobna przecież każdej opozycji brać za dowód, że dany kraj nie powinien do państwa należeć. Zresztą znaczna część tej opozycji to opozycja madziarska pod maską słowacką. Nawiasem mówiąc, bardzo należy nam być ostrożnymi wobec wezwań z tamtej strony o poparcie. Jeżeli nie chcemy robić dla Węgrów i dla Niemców. Interes narodowy nakazuje nam traktować Słowackczyznę jako nieoddzielną część państwa czeskosłowackiego, a że zależy nam na tym, żeby państwo było silne, nie bawić się w robieniem mu wewnętrznych trudności. Bardzo bylibyśmy szczęśliwi, gdybyśmy byli mogli cały program czeski bez zastrzeżeń popierać. Nie mogliśmy wszakże oddawać Czechom Cieszyna, ziemi polskiej. Przy całej tedy solidarności z nimi, we wszystkich ich pozostałych żądaniach terytorialnych, pomijam tu niewiele znaczące, drobne sprostowania granicy w Tatrach, w punkcie kwestii cieszyńskiej trwała między nami od początku do końca zacięta walka. O warunkach tej walki i o jej przebiegu będzie mowa później. Po określeniu naszego stanowiska w kwestiach węgierskiej, austriacko-włoskiej, jugosłowiańskiej, czeskosłowackiej i rumuńskiej Pozostawała jeszcze kwestia przyszłości niemieckich ziem Austrii. Pozornie daleka od nas. Miała ona pierwszorzędne dla nas znaczenie. I gdyby była należycie rozstrzygnięta, dziejowa doniosłość wyników tej wojny byłaby nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy wielokroć większa. Wychodząc z założenia, że dla zbudowania pokoju możliwie trwałego, należy rozstrzygnąć wszystkie kwestie dojrzałe do rozstrzygnięcia i nawet te, które choć nie całkiem jeszcze dojrzały, są na drodze do rychłego dojrzewania w określonym zupełnie kierunku, należało w programie wojny umieścić połączenie niemieckich krajów Austrii z państwem niemieckim. Byłoby to konsekwentne, uczciwe. Przeprowadzenie jednolitego programu zrobienia dla Niemiec tego, co zrobiono dla Włoch, Serbii i Rumunii. Rozumiem, że takiej polityki zasadniczej można nie uznawać. Takiej konsekwencji można nie zachowywać względem zwyciężonego, o ile ważne względy praktyczne tego wymagają, o ile by to miało pociągnąć za sobą niebezpieczeństwo dla zwycięzców. Byłem wszakże i jestem tego zdania, że takie rozstrzygnięcie byłoby dobrodziejstwem z jednej strony dla pomienionych krajów niemiecko-austriackich i dla narodu niemieckiego w ogóle. Z drugiej dla samych zwycięzców. Cała Europa zyskałaby na tym. Jej przyszły rozwój pokojowy byłby o wiele pewniejszy. Nie jest to w zwyczaju powiększać terytorium państwa zwyciężonego. Z chwilą wszakże, kiedy się urządza Europę na zasadach narodowych, nie można tworzyć państewka austriackiego, bo narodu austriackiego nie ma. Kiedy się dąży do zamknięcia Niemiec w granicach ich obszaru narodowego, trzeba tymi granicami objąć cały obszar narodowy niemiecki. Tylko trzeba było przy tym konsekwentnie przeprowadzić zasadę, że obszar narodowy musi posiadać jedność terytorialną. Musi być ciągłym obszarem, że nie można zaliczać do niego izolowanych grup, wysp danej narodowości otoczonych ziemiami obcymi. Oddzielając siedmiogród od Węgier jako terytorium rumuńskie, nie można przecie było uznać za część obszaru węgierskiego kraiku szeklerów i ta wcale silna liczebnie Wyspa Madziarska, otoczona dookoła ludnością rumuńską, pozostać musiała w obszarze rumuńskim. Otóż taką wyspę stanowi izolowana grupa ludności niemieckiej w Prusach Wschodnich. Słuszność nakazywała przyznać Niemcom ziemie austriackie, Stanowiące dalszy ciąg obszaru narodowego niemieckiego A natomiast oddzielić od nich z całą surowością Bez przeprowadzania komedii plebiscytowych To wszystko co do obszaru niemieckiego nie należy A więc Alzację i Lotaryngię Cały duński Szlezwik Wszystkie ziemie polskie Wreszcie izolowane terytorium z ludnością niemiecką w Prusach Wschodnich Królewcowi z przyległościami, a nie Gdańskowi, należał się los wolnego miasta. Tym sposobem zwyciężone Niemcy zyskałyby w ziemiach austriackich niewiele mniej ludności, niż by utraciły gdzie indziej, a terytorialnie byłyby większe niż przed wojną. Byłaby to solucja zgodna z zasadami ogólnymi, które głoszono podczas tej wojny i które odpowiadały duchowi czasu, kierunkowi ewolucji narodów europejskich w ostatnim stuleciu. Przyjrzyjmy się teraz, jakby wyglądała ona w skutkach. Przede wszystkim Niemcy zyskałyby terytorium więcej jednolite, więcej zaokrąglone niż miały przed wojną i niż mają dzisiaj. Posiadanie przez nich Wyspy Niemieckiej w Prusach Wschodnich ze znaczną nadto ilością ludności polskiej w granicach tej prowincji pozostawionej musi być stałym źródłem niepokoju, jakby zachętą dla nich do polityki agresywnej na wschodzie. Nie można było wymyślić nic bardziej groźnego dla przyszłego pokoju. Ziemie stanowiące dziś Republikę Austriacką prędzej czy później staną się częścią państwa niemieckiego. Temu żadna siła nie przeszkodzi. Bo to jest konieczność życia. Zaraz też po wojnie ludność ich objawiła wyraźnie w tym kierunku dążenia. I gdyby nie przeszkody ze strony państw sprzymierzonych, rzecz doszłaby do skutku. I tu więc pozostało źródło przyszłego niepokoju. To pewna że oddzielenie Prus Wschodnich nie byłoby chętnie widziane w Niemczech, ale łatwiej by je było przeprowadzić, dając jednocześnie Niemcom Austrię dolną i górną, Tyrol, Styria i część Karyntii. Państwo niemieckie posunęłoby się w swej zachodniej części na południe, a cofnęłoby się definitywnie na wschodzie. Przybyłoby w nim przeto 7 milionów Niemców południowo-zachodnich, katolików, a ubyłoby, oprócz ludności niemieckiej na zachodzie i w Szlezwiku, kilkanaście setek tysięcy Niemców wschodnich, prusaków, protestantów. Byłaby to duża zmiana w budowie państwa niemieckiego, pociągająca za sobą zmianę w jego charakterze. Środek ciężkości Niemiec przeniósłby się w kierunku południowo-zachodnim. Tym państwem nie rządziłyby Prusy. Przypuszczam nawet, że Berlin niedługo by się utrzymał w roli stolicy Niemiec. Tak pojmowałem zadania pokoju w stosunku do narodu i państwa niemieckiego. I ten punkt programu przebudowy Europy uważałem za najdonioślejszy dla przyszłości naszej części świata A żeby wszakże ten punkt programu zrealizować, trzeba było przede wszystkim, by go przyjęła Francja Mocarstwo najbardziej zainteresowane we wszystkim, co dotyczyło Niemiec Tymczasem we Francji właśnie najmniej znalazłem dla niego zrozumienia Próbowałem go dyskutować z całym szeregiem ludzi, polityków, pisarzy politycznych, uczonych, wszędzie atoli napotykałem od pierwszej chwili na tak bezwzględny opór, że dyskusja stawała się niemożliwą. Próby dyskusji robiły się dla mnie niebezpieczne. O, bo wyglądałem w nich na germanofila. Na jednym śniadaniu politycznym w gronie wyłącznie francuskim spór w tej sprawie pomiędzy mną, a głośnym politykiem i historykiem w jednej osobie tak się zaognił, że obecni żartem zapytywali, kiedy talerze zaczną latać w powietrzu. Chcąc w tej sprawie zrobić coś we Francji, trzeba ją było wszcząć na długo przed wojną, w atmosferze spokojniejszej, i dać czas ludziom rzecz przemyśleć. Jakkolwiek od paru dziesiątków lat żywo się we Francji interesowano sprawami środkowej Europy, jakkolwiek cały szereg młodszych pisarzy te sprawy studiował i stworzył o nich wcale obfitą literaturę, to jednak Francja weszła w wojnę zanim pozbyła się pojęć w tej dziedzinie przestarzałych. Pogląd na Austrię jako na rywalkę Prus, wiara w partykularyzm państwowe grzeszy i w możność przeciwstawienia ich Prusom były niewiele słabsze niż lat temu 50 lub sto. Zwłaszcza w starszym pokoleniu polityków i pisarzy politycznych. Panowały one prawie niepodzielnie. Najlepsi Francuzi mieli najbardziej błędne w tym zakresie pojęcia. Potwierdzała się jeszcze raz prawda, że mało jest rzeczy tak konserwatywnych, jak polityka zewnętrzna narodu. Gdyby nie energiczna akcja ludzi należących głównie do tego pokolenia, które rozpoczęło studia nad środkową Europą, ludzi, którzy poparli dążenia Polaków, Czechów, Serbów i Rumunów do zjednoczenia i niepodległości, nigdy by we Francji nie zwyciężyła myśl rozbioru Austro-Węgier. Starsza dyplomacja, operująca pojęciami ubiegłej doby, myślała o możliwości uratowaniu monarchii habsburskiej drogą osobnego pokoju ze sprzymierzonymi. Silny też wpływ na przyjazne względem Austro-Węgier zamiary wywierały sfery katolickie, odbierające natchnienie z Watykanu oraz kilka potężnych banków zaangażowanych w Budapeszcie i Wiedniu. Zastanawiano się poważnie nad możliwością przebudowania starej monarchii. Jeden z profesorów Sorbony zaprosił mnie na dyskusję w gronie siedmiu jego kolegów w przedmiocie reorganizacji Austrii na zasadach federalistycznych. Pamiętam, z jakim trudem przychodziło mi przekonywanie ich, że podobna myśl jest chimerą, że jedyne rozwiązanie kwestii to jest rozbiór Austro-Węgier. Wskazywałem, że federacje narodów udają się tylko na papierze, albo kończą się panowaniem jednego narodu nad innymi, albo się rozpadają. W szczególności w czasach dzisiejszych, w czasach silnej świadomości narodowej, i poczucia narodowego w masach jest w Europie miejsce tylko na państwo narodowe. Dwa wysuwane przykłady. Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych nic nie mówią w kwestii austriackiej. Szwajcaria leży w Europie Zachodniej, gdzie panuje pojęcie narodowości państwowe, a nie językowe. Głównym węzłem łączącym ją w całości są instytucje chłopsko-demokratyczne, odpowiadające potrzebom tego specyficznego terenu alpejskiego i możliwe w małym państwie, którymi to instytucjami odcina się ona silnie od sąsiadów. Pomimo to i w Szwajcarii istnieją dążności odśrodkowe w tej wojnie Francuska Szwajcaria stanęła w swej opinii po stronie sprzymierzonych, a niemiecka po stronie państw centralnych. Co do Stanów Zjednoczonych to nie są one przecie federacją narodów. We wszystkich Stanach mamy tę samą rasę, a raczej tę samą mieszaninę raz. W monarchii zaś habsburskiej widzimy cały szereg odrębnych narodów, przeważnie posiadających ośrodki swego życia narodowego na zewnątrz państwa, narodów prowadzących ze sobą ostrą walkę i mało na ogół uzdolnionych do kompromisu. Nie jest trudno wytłumaczyć to uparte utrzymanie się we Francji przestarzałych pojęć o środkowej Europie, niechęć zrozumienia, że... Austria przestała już być rywalką, a została wasalką Prus. Że partykularyzm w państwkach Rzeszy istnieje wprawdzie jeszcze, ale już przestał być siłą. Że górują tam dążności ogólnoniemieckie, reprezentowane przez najpotężniejsze dziś warstwy społeczne. Że te dążności ogólnoniemieckie już zaczynają brać górę i w niemieckiej Austrii. Francuzi są najklasyczniejszym narodem zachodnioeuropejskim z utrwalonym pojęciem narodowości czysto państwowym. Gdzie jak gdzie, ale we Francji nie może być mowy o separatyzmie grup językowych. Żadna agitacja Bretończykowi czy Baskowi francuskiemu nie wytłumaczy, że jest czym innym niż Francuzem. Trudno Francuzowi zrozumieć solidarność polityczną ludzi, opierającą się wyraźnie na tym, że mówią wspólnym językiem. To mu wygląda, jak gdyby ktoś proponował Paryżanom solidarność z walonami belgijskimi i szwajcarami francuskiego języka przeciw prowansalczykom. Niechętnie się również wierzy w rzeczy dla nas niepomyślne, niepożądane. Nie dość, że brak przyrostu ludności we Francji szybko zmienia na jej niekorzyść stosunek liczebny Niemców do Francuzów. A tu jeszcze żądają, żeby uznać wszystkich mówiących po niemiecku mieszkańców środkowej Europy za jeden naród niemiecki, za całość polityczną, żeby nie tylko pogodzić się z faktem, iż Bawarowie, Wirtemberczycy i tak dalej stanowią jeden naród z Prusakami. Ale powiększyć jeszcze ten naród o siedem milionów Austriaków. Jest to istotnie dla Francji wielkie niebezpieczeństwo. Ale od niebezpieczeństwa nie można się bronić przez jego negowanie, przez nieuznawanie faktów, przez protestowanie przeciw temu, co konieczność życiowa narzuca. Jeno przez patrzenie prawdzie w oczy, przez uznanie rzeczy nieuniknionych i przez zastosowanie środków obrony do nowego położenia. Złudzeniem jest, że zjednoczenie Niemiec to dzieło Hohenzollernów i Bismarka, które, jak było zrobione przez innych polityków, może być przez innych odrobione. Zjednoczenie Niemiec to dzieło imponderabiliów. Było ono koniecznością dziejową, jak zjednoczenie Włoch jak prędzej czy później zjednoczenie Serbów i Rumunów. Dziełem Hohenzollernów i Bismarka było w części to, że Niemcy zostały zjednoczone przez Prusy, że nowe cesarstwo niemieckie zostało stworzone w takich, a nie innych granicach, że mniejsze państwa Rzeszy wzięte zostały pod kuratele pruską. To, zdaje mi się, nie było koniecznością dziejową i to może byłoby do odrobienia. Pozwalam sobie twierdzić, że wielkie niebezpieczeństwo dla Europy, a w szczególności dla narodów sąsiadujących z Niemcami, powstało nie tyle z faktu zjednoczenia Niemiec, ile z faktu, że tego zjednoczenia dokonały Prusy i że one nad Niemcami zapanowały. Tu tkwiło główne nieszczęście, zdaje się, że i dla samych Niemiec, jak należałoby sądzić z wyników ostatniej wojny. W moim przekonaniu głównym zadaniem zwycięzców było obalić panowanie Prus nad Niemcami. To zaś można było zrobić przez przyłączenie do Niemiec ziem austriackich i przez należytą jednocześnie Amputacje Prus na wschodzie. Położone byłyby przez to podwaliny pod nowy rozwój Niemiec, na nowych zasadach. Państwo niemieckie byłoby wielkie, byłoby organizacją wielkiego narodu, ale byłoby państwem innym i sam ten naród w nim byłby nieco inny. Byłaby to o wiele więcej niż jest dzisiaj zachodnia Europa. Nie trzeba zamykać oczu na fakt, że społeczeństwo pruskie zostało sklejone ze zgermanizowanych szczepów słowiańskich, a jak w Prusach Wschodnich i Litewskich. Szczepy te cywilizacyjnie pozostały daleko w tyle poza Słowianami, którzy jak Czesi i Polacy zorganizowali się w państwa i stworzyli swe narodowe cywilizacje. Tamci, Najbardziej zacofani ze wszystkich Słowian. Otrzymali na ogół dość późno kulturę niemiecką. Kulturę obcą, której nie rozumieli. Przyjęli jej stronę zewnętrzną, materialną. Wdrożono ich w jej dyscyplinę. Ale moralnie pozostawali surowi. Na pierwotnym gruncie ich dusz Germańska brutalność wyrosła do najwyższej potęgi. Ta ich surowość, połączona z dyscypliną, dała naród Feldfeblów. Umiał on zawojować Niemcy, wymusztrować je, zrobić z nich groźną potęgę i umiał je wykoleić, doprowadzić do niebywałej katastrofy. Surowa energia pruska zrobiła karierę Niemiec. I równie surowa pruska naiwność tę karierę zmarnowała. Dowodów tej naiwności nie trzeba szukać daleko. Dość czytać wspomnienia Ludendorfów i Tirpiców. Naród niemiecki który by miał mniej żywiołu pruskiego, a więcej południowo-niemieckiego, byłby o wiele więcej zrównoważony, więcej skłonny do budowania swej przyszłości na pracy i twórczości cywilizacyjnej niż na podbojach, na rozrastaniu się cudzym kosztem. Ten naród o wiele łatwiej uznałby się za ustalony w swoich granicach, tym bardziej, że nie pozostawiono, by mu dwóch wielkich powodów do niezadowolenia ze swych granic. Pierwszy z tych powodów to pozostawienie krajów austriackich poza granicami państwa niemieckiego. Ciążenie do Niemiec w tych krajach na pewno się będzie coraz bardziej rozwijało, a równolegle będą się wzmagały w Niemczech aspiracje do ich przyłączenia. Drugi powód to pozostawienie Prus Wschodnich w rękach niemieckich. Dopóki Niemcy posiadają prusy wschodnie, dopóty będą niezadowolone, że nie posiadają więcej. I nie będzie im chodziło tylko o tak nazwany, bez sensu korytarz. To nie jest przecież żadnym korytarzem, pomoże. Rdzenna prowincja polska, prawowita część obszaru polskiego. Pomorze Polskie nie jest dla Niemiec wystarczającym łącznikiem z Prusami Wschodnimi i nigdy Niemcy tego łącznika za wystarczający nie uważały. Taki wąski pas terytorium niemieckiego, daleko ciągnący się na wschód, wzdłuż morskiego brzegu, zawsze może być przerwany. Miała słuszność polityka niemiecka która zrozumiała, że posiadanie Prus Wschodnich będzie dopiero wtedy naprawdę zapewnione, kiedy przynajmniej połowa do Rzecza Wisły do Niemiec będzie należała, kiedy Polska będzie nieodwołalnie zniszczona. Toteż pozostawienie Prus Wschodnich w rękach niemieckich jest jakby zachętą dla nich, żeby dążyli do zniszczenia Polski. I łatwiej byłoby Niemcom opłakać utratę Prus Wschodnich ile że na otarcie łez dostaliby niemiecką Austrię niż stale godzić się z myślą, że mają posiadać daleko na wschodzie Prusy Wschodnie. Ale nie więcej. Twórcy pokoju, należycie rozumiejący swe zadanie, taki winni byli dać pokój Niemcom. Umożliwiliby na przyszłość Pokojowy rozwój narodu niemieckiego stworzyliby dzieło wielkie, dobroczynne dla całej Europy. Takie rozstrzygnięcie kwestii granic państwa niemieckiego miałoby ogromne znaczenie nie tylko dla dalszej przyszłości, ale także i dla okresu bezpośrednio powojennego. Przecież co jest najniebezpieczniejsze i dla Europy, i dla Niemiec samych? To właśnie fakt, że myśl polityczna dzisiejszych Niemiec w ogromnej części społeczeństwa jest dalszym ciągiem tej myśli, która panowała przed wojną i do wojny doprowadziła. Myśli przede wszystkim pruskiej. Gdyby Prusy były poważnie okrojone, a w skład Niemiec wszedł tak duży kraj południowo-niemiecki jak Austria, byłaby to tak poważna zmiana, że utrzymanie ciągłości życia państwowego i myśli politycznej byłoby możliwe w o wiele mniejszej mierze. Byłaby to rewolucja. Kto wie, czy nie donioślejsza o wiele w skutkach od przewrotu, który pozbawił Hohenzollernów tronu. A to pewna, że w skutkach o wiele trwalsza. Czy przebudowa państwa niemieckiego w tym sensie była możliwa po tej wojnie? Jestem głęboko przekonany, że była. Nawet przy takim niedociągnięciu zwycięstwa, jakaśmy mieli dzięki Wilsonowi, a właściwie dzięki tym, którzy na Wilsona wpływ mieli. Nie chcę powiedzieć, że to było możliwe przy wysunięciu sprawy dopiero w ostatniej chwili, na konferencji pokojowej, w tych warunkach, w jakich się ona odbywała. Ale byłoby inaczej, gdyby rzecz była przygotowana zawczasu. Gdyby program był Sformułowany i przedyskutowany między sprzymierzonymi podczas wojny, gdyby to rozstrzygnięcie przyszło na konferencję tak gotowe, jak rozstrzygnięcie wielu innych kwestii. Na to wszakże trzeba było, żeby do tego dążyła z całą stanowczością Francja mocarstwo najbliżej zainteresowane w kwestiach dotyczących przyszłości Niemiec. Dążenia wszakże Francji były całkiem inne. Z moim programem w tej kwestii zostałem pobity przy pierwszych próbach rozpoczęcia kampanii. Gdybym był znał teren zachodnioeuropejski przynajmniej tak, jak go znałem później, po kilku latach cennego doświadczenia, może bym się tak szybko pobić nie dał. Może byłbym działał śmielej. I może by mi się udało zdobyć dla tego programu potężne poparcie zarówno we Francji, jak i w innych państwach sprzymierzonych. Rzeczy niemożliwych jest o wiele mniej niż nam się zdaje. Trzeba tylko mocno chcieć i wytrwale zdążać do celu i całą energię oddać na jego osiągnięcie. Myślę, że we Francji wielu ludzi dziś rozumie, że kwestia niemiecka została źle rozstrzygnięta. I myślę, że poza nami niejeden naród w Europie będzie miał powód do żałowania, że jej nie rozstrzygnięto inaczej. Wyrażony w krótkich słowach Polski program przebudowy środkowej Europy obejmował. Po pierwsze rozbiór Austro-Węgier. Pozostawienie niezawisłego państwa węgierskiego po zredukowaniu go do granic madziarskiego obszaru etnograficznego. Ustanowienie państwa czeskosłowackiego, przyłączenie pozostałych ziem monarchii Habsburskiej do Polski, Rumunii, Serbii przekształconej na zjednoczone państwo serbsko-chorwacko-słoweńskie, do Włoch, wreszcie do Niemiec. Po drugie, powiększenie terytorium państwa niemieckiego o ziemie niemieckie Austrii, natomiast odłączenie od niego Alzacji i Lotaryngii dla Francji. Całego duńskiego Szlezwiku Dla Danii Wreszcie na wschodzie Odłączenie od Niemiec dla Polski Polskiego Śląska Górnego Poznańskiego Prus Zachodnich i Wschodnich Oraz paru powiatów Pomorza Niemieckiego Przede wszystkim Lęborskiego i Bytowskiego W których znajduje się Ludność Kaszubska Po trzecie Odbudowanie państwa polskiego na obszarze Zjednoczonych Ziem Polskich, a więc posiadającego ziemię odłączone od Rosji, których granicy wschodniej na razie nie określamy, od Austrii, Galicję i Księstwo Cieszyńskie. Wreszcie od Prus wszystkie ziemie leżące poza granicą wschodnią Niemiec. Z wyjątkiem niemieckiej części Prus Wschodnich, zorganizowanej jako Rzeczpospolita Królewiecka, złączona Związkiem Celnym z Polską, po odcięciu od Prus Wschodnich katolicko-polskiej Warmii, kraju Mazurów. Wreszcie posiadających ludność litewską obu brzegów Niemna w dolnym jego biegu, Kłajpeda i Tylża. Program ten w części dotyczącej Austro-Węgier pokrywał się na ogół z programem Czechosłowaków. Tu pozostawał spór o Cieszyn i niechętne stanowisko Czechów w sprawie wschodniej Galicji, Jugosłowian, Włochów i Rumunii. Narody te były bliżej od nas zainteresowane w jego realizacji i główny ciężar jego przeprowadzenia nie na nas spoczywał. Natomiast w części swej dotyczącej Niemiec mógł on tylko być programem naszym i wielkich mocarstw sprzymierzonych zainteresowanych w przyszłości Niemiec, wśród których pierwsze miejsce zajmowała Francja. We Francji też przede wszystkim znaleźliśmy sojusznika do jego przeprowadzenia. Niestety w tych granicach tylko, w których to odpowiadało francuskiemu pojmowaniu rzeczy. I to, cośmy z tego programu urzeczywistnili, zawdzięczamy przede wszystkim Francji. Uprzedzając dalszy rozwój i dalsze losy naszej akcji, z góry muszę powiedzieć, że nie mamy powodów do triumfowania. Zwycięstwem byłoby naprawdę Gdybyśmy byli cały nasz program przeprowadzili, bylibyśmy zrobili wielką rzecz i dla Polski, i dla Europy. Nie chcę wcale utrzymywać, że urządzenie środkowej Europy według naszego programu nie miało stron ujemnych. W polityce nie ma solucji doskonałych. Posunięcie granicy Niemiec w ich zachodniej części, względnie daleko na południe, przedstawiało duże niedogodności dla ich sąsiadów, między innymi dla nas nawet. Nasza komunikacja lądowa z Europą Zachodnią, a przede wszystkim z Francją, nie mogłaby ominąć terytorium niemieckiego. Jestem wszakże przekonany, że to rozszerzenie się państwa niemieckiego w powyższym kierunku w bliższej lub dalszej przyszłości nastąpić musi, że dzisiejszy stan rzeczy to prowizorium, dla którego nie warto było psuć planu trwałego urządzenia środkowej Europy, które by na długi czas mogło wystarczyć. Istnienie Małej Republiki Niemieckiej na brzegu bałtyckim, między ujściami Wisły i Niemna, nie byłoby także pozbawione pewnych komplikacji. Rozwój życia wszakże, zwłaszcza gospodarczego, prowadziłby niewątpliwie do usunięcia trudności. Królewiec bowiem wraz z otaczającym go kraikiem, należąc do obszaru geograficznego polskiego, musi prędzej czy później związać się ekonomicznie z Polską, wejść w nasz system gospodarczy. Stopniowo stosunki stawałyby się coraz normalniejsze. Podczas gdy należenie Prus Wschodnich do Niemiec z konieczności wytwarza stan patologiczny. Tam, gdzie historia tyle pracowała nad wytworzeniem niezdrowego stanu rzeczy, niepodobna od razu wszystkiego uzdrowić, ale trzeba tworzyć takie ustroje, w których sama natura, samo życie działać będzie uzdrawiająco, wzmacniać ustanowiony porządek, a nie takie, które trzeba sztucznie podtrzymywać. Już doświadczenie tych kilku lat powojennych wykazało, że Austria obecna jest ustrojem, który tylko przy sztucznym podtrzymaniu istnieć może. To samo doświadczenie uczy, że zachowanie Prus Wschodnich jako części państwa niemieckiego zrobiło z nich dla Niemców teren poczynań najwięcej może niż cokolwiek innego w Europie zagrażających przyszłemu pokojowi. Ta mała wysepka niemiecka umożliwiła kształtowanie w bardzo niebezpiecznej dla pokoju postaci stosunku Niemiec nie tylko do Polski, ale także do Rosji i do Litwy. Nie wiem też, kiedy będziemy oglądali czasy, w których w życiu tej prowincji zapanują równowaga, spokój i normalne stosunki gospodarcze. Niemcy jej na to nie pozwolą. Jedną z głównych przeszkód do urzeczywistnienia w całej pełni naszego programu była niewiara w Polskę, w jej żywotność, w jej zdolność do wzięcia na siebie odpowiedzialności za położenie rzeczy na wschód od Niemiec. Tymczasem Polska wykazała wielką żywotność, pomimo że była postawiona w niesłychanie ciężkie położenie zewnętrzne, że przez długi czas nie miała uznanych przez mocarstwa granic. Że musiała wytrzymywać nacisk bolszewicki na Europę. Własnymi piersiami ją zasłaniać. Że stosunki jej z Niemcami komplikowały się przy pomocy mocarstw i Ligi Narodów. Zamiast się upraszczać. Że wreszcie była przez cały czas przedmiotem kampanii oszczerczej ze strony Żydów i tajnych organizacji międzynarodowych. Pomimo, że położenie wewnętrzne nie było łatwe w kraju złożonym z ziem, które przed wojną były wciągnięte w rozmaite systemy gospodarcze i podlegały różnym prawom, że w chwili swego odrodzenia państwo otoczone było ze wszystkich stron krajami zrewolucjonizowanymi i że atmosfera rewolucyjna w znacznej mierze samej Polsce się udzielała, że położenie polityczne przed wojną uniemożliwiało jej wychowanie ludzi do rządzenia, że jest rządzona zatem przez ludzi niedoświadczonych, że wreszcie w swym organizmie państwowym ma za wiele niezdrowego spadku po Austrii, pomimo to wszystko ta Polska żyje. Porządek w niej jaki taki jest. Ludzie choć narzekają, z głodu nie umierają. I w całym szeregu dziedzin życia widać szybki postęp, pochód ku lepszej przyszłości. Niewątpliwie są w naszym życiu państwowym wielkie trudności i wielkie niebezpieczeństwa. Ale któreż państwo na świecie ich nie ma? A to pewna, że żadne państwo nie istniało przez ostatnich lat sześć w tak trudnych warunkach od niego niezależnych. Świadczy to wszystko o olbrzymiej żywotności narodu i dowodzi, że odbudowane jego państwo zdolne było wziąć na siebie o wiele większą odpowiedzialność za położenie w tej naszej części Europy niż je o to posądzano. Wiara właśnie w tę żywotność narodu podyktowała nam tak szeroki program przebudowy. Jeżeliśmy tej wiary nie spotkali u cudzoziemców, nie możemy mieć do nich pretensji wobec tego, że jej nie było u mnóstwa naszych rodaków. Tylko tą niewiarą w naród możemy wytłumaczyć sobie wszystkie plany tworzenia Polski okrojonej. Czy to w łonie monarchii habsburskiej, czy to pod kuratelą niemiecką. To jest najlepsze dla twórców tych planów tłumaczenie. Wszelkie inne byłoby o wiele gorsze, gdyby nam się było udało urzeczywistnić w całości. Rozdział jedenasty: Kwestia Polska w walce politycznej mocarstw w roku 1916. W Petersburgu panowało przekonanie, że kwestia polska pozostanie w tej wojnie rosyjską kwestią wewnętrzną. Że nie tylko żadne z mocarstw nie będzie miało prawa zabrać głosu w sprawie przyszłych ziem zaboru rosyjskiego, ale Rosji pozostawiona będzie wyłączna decyzja nawet o losach ziem polskich należących do Prus i Austrii. W Berlinie określono plany co do przyszłości ziem polskich należących do Rosji. Nie wątpiąc przy tym, że kwestia ziem zaboru pruskiego jako ziem nieodwołalnie niemieckich nie może być podniesiona i pozostanie kwestią wewnętrzną Prus. Nawet w Wiedniu uważano, że nie można kwestionować należenia Galicji do Austrii. A kwestia polska przedstawiała się politykom austriackim tylko jako pytanie, o ile ten Galicję należy i można będzie powiększyć o ziemie polskie oderwane od Rosji. We wszystkich trzech państwach rozbiorczych myślano, że uda się nie dopuścić do tego, ażeby kwestia polska w tej wojnie stała się kwestią międzynarodową, a żeby ktokolwiek poza nimi o przyszłości Polski postanawiał. Jakim sposobem? Wytrawni, doświadczeni politycy mogli żywić podobne złudzenia w wojnie rozgrywającej się w znacznej mierze na terenie polskim, w której państwa, ziemie polskie posiadające, walczyły przeciw sobie. Łatwo było usunąć kwestię polską z widowni międzynarodowej i narzucić Europie milczenie w niej w ciągu pięćdziesięciolecia poprzedzającego wojnę, gdy w tym względzie istniała kooperacja wszystkich trzech państw zaborczych. Z wybuchem wszakże wojny kooperacja się skończyła i wrogowie Polski zmuszeni zostali do wygrywania przeciw sobie kwestii, którą przedtem wspólnie usiłowaniami starali się chować jak najgłębiej. To wygrywanie zaczęło się od pierwszych chwil wojny i niedorzecznością było przypuszczać, że nie doprowadzi ono do umiędzynarodowienia sprawy polskiej. W polityce wszakże żadnym niedorzecznościom nie należy się dziwić. Z góry należało przewidzieć, że przesunięcie frontu między Rosją a państwami centralnymi, czy to na zachód, czy to na wschód, czy zajęcie ziem zaborów pruskiego i austriackiego przez armię rosyjską, czy odwrotnie, zajęcie zaboru rosyjskiego przez armię państw centralnych automatycznie zrobi kwestię polską wielką kwestią międzynarodową. Istotnie też, po zwycięstwach państw centralnych nad Rosją, z chwilą kiedy cały obszar narodowy Polski znalazł się w ich rękach, Kwestia polska staje się od razu głównym przedmiotem gry politycznej między mocarstwami. Jest ona de facto międzynarodową, choć formalnie za taką nie została jeszcze uznana. Pracują nad wyniesieniem jej na widownię międzynarodową wszyscy i ci, co tego chcą i ci, co nie chcą. Pracują